się Bruno, odcinek 22. Dzień dobry. Koniec roku 2012. Koniec świata nie nastąpił. Jestem trochę zawiedziony tym właśnie, że nie nastąpił. Tyle się o tym mówiło. Tak nam wieszczono piękną katastrofę. Tyle sobie wyobrażałem. Tyle możliwości nam zagrażało 21 grudnia 2012 roku a to nic dzień jak co dzień minął od tak nie będziemy o nim pamiętać a mogło być tak pięknie tak co nam groziło przebiegunowanie ziemia miała zmienić kierunek kręcenia się morza miały wystąpić z brzegów fale na wysokość kilku kilometrów, zalać powierzchnię ziemską. Mieliśmy zderzyć się z nieznaną planetą Nabiru. Nibiru. Nie wiem, jak to się nazywa, nie sprawdziłem. Nibiru. Mieliśmy zderzyć się z, z wielką asteroidą. Wybuch słoneczny miał nas spalić. Skończył się kalendarz majów i miał nastąpić koniec tego świata. A tu nic, a tu nic, nic z tego. Z tego, co jeszcze czytałem, to mieliśmy połączyć się jakimś pasem fotonowym z jednej z gwiazd Plejad. Nie wiadomo, co to z tego miałby wniknąć w sumie nie czytałem o tym ale były te proroctwa od dzieciństwa słyszałem już o, o tym, że koniec świata właśnie będzie w tym czasie mniej więcej no i co? nic papież był Polakiem po papieżu miał być murzyni a po murzyni miał być koniec tak miało być a tak się nie stało nadal trwamy i możemy sobie dzisiaj spojrzeć wstecz, popatrzeć jak minął nam właśnie przechodzący już do historii rok 2012 bez końca świata jakby tak spojrzeć właśnie na ten e, mijający rok to dla mnie najważniejszym wydarzeniem tego właśnie roku było na pewno urodzenie się mojego drugiego syna Tymona, który urodził się na początku lutego tego roku i odwrócił nam znowu życie do góry nogami zawsze trudno nam sobie jest wyobrazić że drugie dziecko może być tak inne od pierwszego ci sami rodzice te same warunki, a nasze dzieci są tak różne. Na każ pod, każdym, pod każdym względem y, Tymon jest inny od Brunak na razie. Chociaż bardzo do brata starszego ciągnie, że tak powiem. Y, imponuje mu ten starszy brat, i gdy tylko go zobaczy, na tych czworakach y, zapieprza, żeby go dogonić a jest inny, całkowicie inny od, od Bruna śmieliśmy się ostatnio z Beatą że mamy y, dwójkę dzieci i nadaliśmy im takie ironiczne imiona jeden jest y, Żarłoczek drugi jest Śpioszek Żarłoczkiem jest Bruno bo jest strasznym niejadkiem ogólnie nie lubi jeść Gdyby można było, on żywiłby się chyba tylko powietrzem i słońcem, ale wpychamy mu po prostu wszystko na siłę. Karmienie, dawanie mu jeść, to jest po prostu męka pańska. A drugi jest śpioszek. Śpioszek dlatego, że nie lubi spać chłopak. Od urodzenia jeszcze nie przespaliśmy w spokojnie całej nocy, nie przespaliśmy nocy tak, żeby się nie budzić no, jak się budzi człowiek trzy razy, to jest dobrze jakieś fale przechodzą to może być słychać niestety nie przespaliśmy całej nocy a to już mija prawie rok a bywały noce, kiedy Beata musiała wstać do niego ponad 10-15 razy tak i co o takiej nocy można powiedzieć? Była noc i nie ma nocy. Dobrze. Z takich różnic jeszcze to Bruno nie raczkował praktycznie. Okres raczkowania to u niego był króciutki. Zaczął chodzić bardzo szybko w wieku chyba 10 miesięcy. A Tymon uwielbia raczkować. I chodzi na tych czworaczkach. Sobie w bardzo szybki sposób ostatnio kupiliśmy mu dzisiaj właściwie kupiliśmy mu pierwsze buty pierwsze buty żeby chłopak zaczął myśleć o chodzeniu no dobrze to więc takie było najważniejsze właśnie wydarzenie tego roku urodzenie Tymona co jeszcze takiego dziwnego jest w drugim dziecku drugie dziecko wydaje się, że u niego wszystko dzieje się szybciej gdy mieliśmy Bruna to wszystko mi się wydawało tak wolno te przejście od momentu takiego noworodka do momentu takiego kilkumiesięcznego bobasa to wydawało mi się takim długim okresem czasu wszystko działo się tak jakby powoli u Tymona jest to jakby bardzo szybko to jest takie złudzenie po prostu mniej zajmujemy się podejście jest bardziej już takie na luzie nie, nie stoimy, nie trzęsiemy się nad każdą kubką chyba to dlatego właśnie tak się dzieje, że to szybciej się wydaje no właśnie tak są różnice są różnice. No i te 2012 rok nam je jasno i wyraźnie pokazał. co jeszcze z takich właśnie ważnych wydarzeń no to co było w ostatnim odcinku jak mówiłem wycięcie migdałków y, czyli moja pierwsza w życiu operacja wydaje mi się że to była ważna rzecz w moim życiu chociaż już zapomniana wygoiło się wszystko pięknie nawet wydaje mi się że nadal mam te migdały bo jak spojrzę w gardło to nie widzę tam zbytniej różnicy zawsze myślałem że to będzie taka wolna przestrzeń a tu nic jest y, tak samo jak było chociaż są różnice <głos> dzisiaj próbowałem pompować balon jeszcze taki ten pierwszy dmuch kiedy trzeba po prostu wdusić na siłę w ten taki jeszcze bardzo ciasny balonik powietrze no nie mogłem nie mogłem po prostu kiedyś tam jakby gardłem blokowałem ujście powietrza do nosa i jakoś to w jakiś sposób to umiałem regulować, a teraz próbując pompować powietrze ustami do balonu wszystko mi wylatuje nosem i nie potrafię tego jeszcze dobrze zatrzymać i dobrze regulować no dziwne, tak samo z kichaniem kiedyś potrzy... po... <śmiech> potrafiłem zatrzymać kichanie potrafiłem po cichu sobie kichnąć, tak jak <śmiech> zrobić teraz nie ma szansy niestety, to są minusy wycięcia migdałów teraz lepiej nie Lepiej dla mnie i dla otoczenia, żebym nie wstrzymywał. Kijknij sobie, chłopie, na zdrowie, bo jak wstrzymasz, to wszystko pudzi ci nosem i może być bardzo brzydki widok w ten, w ten sposób. No i bardzo niekomfortowy dla ciebie. O, tak. To następne wydarzenie 2012 roku, które minęło i które yy, wbiło mi się do pamięci. Wycięcie migdałów. To tyle z takich y, prywatnych spraw. A teraz przejdźmy do podcastów. Tak, zastanawiałem się właśnie, jaki podcast przypadł mi w 2012 roku, najbardziej do gustu, jaki, jaki był odkryciem moim w tym roku. No i znalazłem. No jest nim jeden podcast. Ostatnio mało słucham podcastów. mniej niż bywało to dawniej. Słucham tylko takich swoich, wybranych, przyzwyczajonych już. Takich, które nie opuszczam nigdy. No i rzadko kiedy pojawia się w moich słuchawkach coś nowego. A w tym roku zagościł na stałe tylko jeden podcast i jest nim Masa Kultury. Masa Kultury, podcast prowadzony przez Michała Kowala i Szymuna Adamusa, jak reklamują, podcast o masowej sile rażenia i to prawda, bardzo mi się podoba formuła, bardzo mi się podobają tematy, które chłopaki poruszają, mają fajnych gości znanych z innych podcastów bywa u nich Łukasz Skóra bywa Damian Paluch Akadachma z bywa niesłuchany dawno Jacek Rokosz z dawnego mojego też ulubionego podcastu z Klepiku z Horrorami no i podcast naprawdę ociera się o różne aspekty kultury. Ostatnio taki fajny odcinek mieli o grach planszowych, są odcinki o horrorach, są odcinki o y, prezentach takich, które chcieliby otrzymać na Mikołaja. To jest ostatni, o którym, y, którym ich słyszałem. No i jest to dobre do słuchania, naprawdę dobry podcast. Czasami się przewija fajna muzyka i ludzie, którzy żyją w popkulturą, pop i żyją trochę w popkulturze, jak my, no wszyscy, czyli chyba, no to powinni po ten podcast sięgnąć chociaż raz spróbować, czy przypadnie im do, do gustu. No to jest z mojej strony takie polecenie, ale no to jest numer jeden, jeżeli chodzi o nowości podcastowe w tym roku, jak dla mnie. Następna kategoria to książka. Książek w tym roku zaliczyłem średnio, no średnio. Bywało lepiej. Ale tak do średniej krajowej to nie jest źle. Ponad 30 z tego co widzę, więc tragedii nie ma. Ale mogło być też lepiej. No. Mogło być. Lepiej. Bywało, bywało lepiej. No i e, najlepsze książki w tym roku. Najlepsze, najlepsza. Zastanawiałem się, bo kilka miałem takich y, równych, dobrych książek I, ale najbardziej chyba przypasowała mi książka, którą właśnie skończyłem jakoś koniec listopada początek grudnia a książka ta to Miedzianka, historia znikania Filipa Springera to taki mm, książka reportaż taka nostalgiczna wycieczka w przeszłość pewnego miasteczka Miedzianki zwanego dawniej Kupferbergiem jeszcze przed, przed wojną drugą I, i historia kilku ludzi z tego miasteczka historia budynków, historia tego co tam się działo i tego, dlaczego tego miasteczka już nie ma, nie ma praktycznie w ogóle bardzo ciekawie, bardzo fajnie z klimatem napisana książka polecam każdemu, nawet yy, czyta się po prostu jak świetną powieść jest yy, no jest rewelacyjna dla mnie książka roku numer jeden ta książka wciągnęła mnie do tego stopnia, że zacząłem szukać innych źródeł, informacji, zdjęć z tego miejsca, by bardziej sobie przybliżyć klimat by bardziej przybliżyć sobie właśnie o czym, o czym to jest no i fajnie fajnie. fajna rzecz polecam jeszcze taka inna książka, która przypadła mi w tym roku do, do gustu dam jej drugie miejsce albo egzekwo. Dru dwa drugie miejsca, yy, czyli yy, spalony Andrzeja Iwana, spowiedź alkoholika, piłkarza, gracza, hazardzisty, spowiedź o tym, jak to dawniej no i teraz bywało w piłce nożnej, w lidze yy, autor Andrzej Iwan nie ukrywa niczego jedzie po wszystkich równo po prostu bardzo bardzo szczera i otwarta książka czasami dowiadujemy się dużo zakulisowych spraw wielu takich o których po prostu nie mamy pojęcia więc yy, warto warto sięgnąć nawet jeżeli ktoś się nie interesuje piłką nożną to ta książka wpisuje się właśnie w taką popkulturę, bo wszyscy pamiętamy te wszystkie momenty triumfu polskiej piłki i, i jak to wyglądało właśnie za kulisami możemy się dowiedzieć także to jest drugie miejsce egzekwo z książką drugą która też zajęła u mnie drugie miejsce tak pokrętnie mówię coś i to też literatura faktu coś ostatnio gustuje właśnie w takiej literaturze faktu i no i takie książki najbardziej przypadają mi do gustu ostatnio chyba to jest oznaka starości że ta fantastyka jakieś kryminały już nie wchodzą tak, tak fajnie a prawdziwe życie mimo wszystko bardziej się podoba no to tak jak ta, tą książkę to nie trzeba przedstawiać, to biografia Steve'a Jobsa, Walter'a Isaacsona, więc nie będę tutaj się o niej, o niej rozwodził. Grube to mistrze, ale ja nigdy nie interesowałem się tak naprawdę postacią Steve'a Jobsa, a po tej książce jakieś mam inne spojrzenie, rozumiem jego filozofię, podejście i, i po prostu to jest kawał dobrej literatury, kawał dobrze napisanego, czyjegoś życia także też polecam a więc y, trzy książki y, no, z takiego i takiej literatury faktu napisane y, lekkim piórem napisane do czytania przez ludzi, którzy nawet nie interesują się tematem także wszystkie trzy polecam i to były by najlepsze trzy y, w tym roku jak dla mnie Mieliśmy książkę, mieliśmy podcast. Teraz e, czas na film. No z filmem mam problem, e, więc postanowiłem podzielić na dwie te kategorie. Film polski. Film polski to numer jeden w tym roku. A, jeszcze coś. Postanowiłem oceniać tylko filmy, które miały premierę w 2012 roku. Więc e, obejrzałem no, sporo tych polskich filmów, ale tylko kilka zaapały się do kategorii premier 2012 a najlepszym z nich okazał się film Wojtka Smarzowskiego Wojciecha Smarzowskiego Róża no o Róży też już chyba każdy wszystko wie mogę tylko powiedzieć że film dlaczego podobał mi się ten film dlatego że świetnie zagrane były wszystkie postaci Historia prawdziwa, historia, która dawała do myślenia, historia, która y, dała nam wyobrażenie, że z końcem wojny y, ludzie nie zaznali tak naprawdę spokoju i koniec wojny niczego w życiu ludzi tak naprawdę nie zmieniał. Dopiero to musiało y, potrwać, żeby żeby narodziło się prawo, żeby jakieś prawo się narodziło może tak znaczy, jakieś prawo się narodziło i, i pokazane są te pierwsze właśnie lata, dni powojenne pokazane jest podejście ludzi do innych ludzi jednej narodowości do drugiej i takie to wszystko było naprawdę groźne gra aktorska, gra aktorska, rewelacyjna w tym filmie, wszystkie postaci, tak jak mówiłem wspaniale, no poprowadzone nie było żadnej sztuczności w żadnej z roli każda rola przykuwała wręcz tym jak była zagrana, patrzyło się na ten film naprawdę z dużą przyjemnością i, i zachwytem więc nie dziwię się, że ten film zdobył tyle nagród no i u mnie też jest jako numer jeden ja nie widziałem właśnie zbyt dużo tych polskich filmów premier 2012 więc Róża jak najbardziej wybija się w tym towarzystwie no jest teraz jeszcze tych kilka filmów takich, które powinienem obejrzeć bo jest jeszcze Obława i gusty głośnych Obława i, i Pokłosie o, o pokosie myślałem no i jeszcze jest Mój rower no, o bitwie pod Wiedniem nie będę mówił, bo to podobno jest straszna kicha. No ale obejrzę, na pewno obejrzę. Popatrzę, co tam wyprodukowano. No dobrze, no więc tak, jak mówiłem, róża. A film zagraniczny, film amerykański, angielski. No tu już było więcej filmów. Tu więcej filmów obejrzałem. Ale szczerze mówiąc, żaden z tych jak tak patrzę no kurczę, żaden naprawdę tak y, nie walnął mnie obuchem w głowę, żaden mnie nie zachwycił żaden mnie nie, nie kupił więc trudno mi powiedzieć y, komu bym przyznał tą główną nagrodę więc chyba nie przyznam nikogo mogę tylko powiedzieć, że y, z takich filmów, które podobały mi się choć y, Mm, wiadomo, nie są arcydziełem, ale, ale dobrze się oglądało. To najnowszy Batman, tak, najnowszy Batman, taki krytykowany przez y, tych, którzy y, no, tak podniecali się Batmanem Dwójką. Y, mi się podobał, ta, ta Trójka mi się podobała i, i ja to traktuję zawsze tego Batmana jako dobrą rozrywkę i, i tu ją dostałem. No więc to jest ten film, który wybi wybił się ponad tych wszystkich średniaków, których w tym roku obejrzałem. Ale muszę powiedzieć, że nie obejrzałem jeszcze trzech filmów, po których sobie dużo obiecuję. A mianowicie Hobbit, którego idę na początku stycznia, Looper z Bruce'em Willisem i Atlas Chmur z Tomem Hanksem. Te trzy filmy, bardzo są obiecujące i myślę, że mogą mi zdetronizować yy, króla średniaków, czyli Batmana trójkę. To tyle o filmach. Muzyka. Muzycznie ten rok upłynął mi pod gwiazdą Marka Dyjaka. Jego głosu słuchałem przez kilka miesięcy, głównie w moich słuchawkach i najnowszej płyty moje Fado. Dowiedziałem się o tym gościu niedawno i po prostu jak sobie posłuchałem, jego utworów jego wykonań, różnych utworów to no, po prostu kupił mnie od razu i, i na kilka miesięcy po prostu byłem zachwycony nadal jestem, teraz trochę odpoczywam od niego ale często, często wracam i polecam każdemu jego interpretacje też różnych utworów jego zachrypnięty pełen i głos jest w stanie z zahipnotyzować każdego, tak. Także polecam. Marek, ty jak? Sport. Sport. słabo w tym roku. Ja głównie interesuję się żóżdem, a polski żóżel w tym roku miał słabszy czas. Tomek Golop nie miał formy. Jarek Kampel miał kontuzję. Polska drużyna nie została po raz kolejny mistrzem świata. Gikałem M, któremu kibicuję, nie wszedł do ekstraklasy Także polski żurzel i żóżel, któremu kibicuję w tym roku słabiej ale miejmy nadzieję, że w przyszłym będzie lepiej a, do wielkiego sportu wr wracając piłka nożna Euro 2012 yy, największa impreza w Polsce od chyba od, od, od zawsze no i co, podobało mi się podobało mi się oglądać yy, polskie stadiony oglądać yy, irlandzkie, irlandzkich kibiców oglądać fajną piłkę Dobrze się bawiłem, chociaż nasza drużyna z dużo nie zdziałała. To oglądałem prawie wszystkie mecze. O ile miałem taką możliwość o ile nie były puszczane dwa naraz to jakoś tak zawsze takie Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata zawsze mnie przyciągają. Pamiętam, jak przyjechałem tutaj do Anglii w 2004 roku i pierwszym takim zakupem większym na spółę jeszcze w trzy osoby kupiliśmy sobie taki telewizor mały, żeby móc oglądać właśnie Euro 2004, które wtedy było wygrane przez nudną drużynę Grecji a poza taką piłką Euro i Mistrzostwami Świata to tak za bardzo się piłką nie interesuje więc zamieniam się tylko w takiego właśnie piknika raz na dwa lata no, no i co ale fajnie się ogląda z mojej strony będę kończył mógłbym jeszcze powiedzieć o grach i o komiksach ale tak, komiksów żadne, żadnego nie czytałem ostatnio przysłał mi pichąd podcaster szninkla, bo pozbywał się różnych rzeczy z domu napisałem mu na facebooku, żebym chętnie szninkla przyjął, bo to taki komiks którego pamiętam z, z lat młodości, który wtedy po prostu mnie zachwycił rok wydania 88 rok no i przysłał mi go przysłał mi go z Kubany. no dziękuję Ci Pichot mam teraz pierwsze wydanie Szninkla, troszkę sfatygowane ale strony takie już pożółkłe i przypomina mi z nostalgią tamte lata kiedy w latach młodości z wypiekami czytałem ten komiks i oglądałem te czasami lekko wyuzdane obrazki no także szninkiel ostatnim czasem mi się trafił tu właśnie przerzucałem sobie strony tego komiksu a gry na początku roku chyba 2012 zagrałem sobie w Dead Space 2 i to była bardzo dobra gra ale nie pamiętam, czy to było właśnie na początku 2012 roku. Czy... Tak, to było na początku 2012 roku, bo ja kupowałem gry w takich przycenach właśnie świątecznych. Nakupu... Nakupiłem dużo, a właśnie skończyłem tylko ten Dead Space. I o, no to dobra, niech będzie Dead Space, będzie dwa... <śmuchy> Dead Space Wujka będzie dla mnie ro... grom roku 2012. Taki ze mnie gracz, że stare gry gamble. no No i dobra, kończę, kończę te podsumowanie. Zapraszam Was do słuchania podcastu Rusza się Bruno w 2013 roku. W planie już jest tutaj rozpisanych kilka tematów i odcinków. A teraz żegnam Was. Życzę wszystkiego najlepszego w tym następnym roku i życzę też wszystkiego najlepszego sobie, żeby dalej ciągnął ten projekt i żeby się Wam dobrze słuchało polskich podcastów. Na razie, hej. Do siego roku.